Cuda. Według metafizycznego pisma Kurs Cudów Cuda występują naturalnie, jako wyraz miłości. Pomimo ich naturalności trudno nam w nie uwierzyć, a już z pewnością nie czujemy się ich godni. Dlaczego? Dorastamy w świecie, który wszystko mierzy i stosownie ocenia. Ludzie osądzają i kategoryzują to, co posiadamy, co nosimy, jak wyglądamy, mierzą ile zarabiamy i tak dalej, a my robimy dokładnie to samo. Ogólnie mówiąc, taki system miary sprawia, że czujemy się niekompletni lub niedowartościowani. Uczucia te zaczynają tworzyć naszą wewnętrzną historię, która wmawia nam, że nie zasługujemy na cuda. Tak czy inaczej, czujemy, że ich ilość jest ograniczona, jeżeli jeden otrzymamy, jednocześnie odbieramy go innej osobie. A to nie w porządku. Czas to zmienić. Czas napisać na nowo nasz scenariusz na życie, który będzie dla nas spełnieniem na każdym poziomie, życie nieustannie gotowe na przyjęcie cudów. Co więcej, każdy z nas może doświadczyć cudowności. Kurs cudów mówi również, cuda to nie a ilość tych, których możesz dokonać, jest nieograniczona. Zasługujesz na cuda w swoim życiu ponieważ istniejesz. Moim zdaniem cudem jesteśmy przede wszystkim my sami i wszyscy możemy dokonywać ich w naszym życiu. Prościej rzecz ujmując, cud to zmiana w percepcji, w sposobie, w jakim myślimy oraz całym naszym życiu. Nie musi to być jakieś spektakularne wydarzenie. Może to być subtelna wewnętrzna zmiana, która stworzy poczucie spójności i dobrobytu w naszym życiu. Żaden cud nie jest ani większy, ani mniejszy od kolejnego. Zmiana naszych myśli jest nie większym cudem niż pojawienie się świętego mistrza. Bardzo ważne jest tutaj odsunięcie od siebie wspomnianego wyżej systemu oceny i miary. Jeżeli uważamy coś za lepsze lub wspanialsze, jednocześnie nasz umysł postrzega to jako coś niedostępnego. Jeżeli natomiast przyjmiemy teorię, że nasz umysł kreuje nasz własny świat, Oznacza to, że sami tworzymy tę niedostępność. Przedstawię Ci teraz myśl, która bardzo mi pomogła w życiu. Jest to sentencja z mojego dziennika, nie chodzi o to, jak wielki jest cud. Chodzi o to, ile miejsca dla niego przeznaczysz. Kiedy unosisz swoje wibracje, tworzysz tym samym przestrzeń gotową na przyjęcie cudów. Przygotowujesz miejsce wewnątrz siebie aby otrzymać miłość i wsparcie wszechświata. Codzienny trening duchowy sprawi, że powoli nauczysz się pamiętać, że zasługujesz na wsparcie i cuda.